z naszej polityki i wpływy niemieckie, i austriackie, i rosyjskie, i żydowskie, i socjalistyczne, i wolnomularskie. Zapanować nad interesami i ambicjami grup społecznych i jednostek. Osiągnąć to, żeby polityka polska polskiej tylko sprawie służyła i z poczucia polskiego dobra wyłącznie brała natchnienie. Dlategośmy mieli tylu i tak różnorodnych przeciwników. Uważaliśmy, że Polska jest za biedna, położenie jej zbyt ciężkie, wyzwolenie zbyt trudne, ażebyśmy mieli pracować na kogokolwiek prócz własnego narodu. Tu trzeba zauważyć, że pojęcie samoistności polityki narodowej dawno się już w Polsce zatarło. Z postępem dezorganizacji Rzeczypospolitej przy braku rządu, a co za tym idzie braku mózgu kierowniczego w państwie, zanikała i polityka państwowa polska. Na długo przed rozbiorami mieliśmy już w Rzeczypospolitej tylko politykę francuską, szwedzką, rakuską, austriacką, rosyjską, pruską, tylko nie było polityki polskiej. Nie było jej i po rozbiorach, ani w dobie napoleońskiej, ani w powstaniach, ani w okresie rozpoczętym przez wystąpienie szkoły krakowskiej. Naszym ambitnym celem było stworzenie polityki polskiej nienaśladującej niewolniczo cudzych wzorów, nie nieczepiającej się obcego wozu, samoistną twórczością polską, idącej naprzód i zmierzającej do polskich tylko celów. Jeżeli z czego jestem dumny, to właśnie z naszego wysiłku, myśli i woli w tej dziedzinie. Z tej pracy zebraliśmy owoce, gdy przyszło do działania. Kiedy wybuchła wojna, nie otrzymywaliśmy od nikogo rozkazów, wskazówek, rad będących rozkazami. Robiliśmy to, co nam nakazywał rozum i sumienie. Przekonałem się podczas wojny, że należeliśmy w tym względzie do wyjątkowo uprzywilejowanych. Nie tylko w Polsce. Gdyby chodziło o zaspokojenie ambicji osobistych, o karierę jednostek, nie był to przywilej. Byliśmy pozbawieni reklamy, protekcji i tym podobnych. Gdy wszakże chodziło o sprawę polską, była to wielka siła. Cóż by nam przyszło z poparcia najpotężniejszych czynników, gdybyśmy jednocześnie z tym poparciem otrzymywali wskazówki, że trzeba złożyć taką lub inną deklarację, że trzeba bądź zrzec się ziem zaboru pruskiego, bądź oświadczyć, że terytorialny dostęp do Bałtyku jest nam niepotrzebny, bądź wycofać się z Galicji Wschodniej czy z Wilna. Ludzie, którym w głowach nie mogło się pomieścić, żeby mogła istnieć samoistna polityka polska, Winszowali nam po zwycięstwie, żeśmy postawili na dobrego konia. Myśmy nie stawiali na konie. Myśmy sami szli do mety. Do zdecydowania, jaką drogą pójść w tej wojnie, nam wcale nie było potrzebne zastanawianie się nad tym, kto wygra. Wystarczało wiedzieć, po której stronie leży dobro Polski. Gdybyśmy wiedzieli, że państwa sprzymierzone mają minimalne widoki zwycięstwa, z tym większą energią stanęlibyśmy po ich stronie. Do tym większych wysiłków na ich rzecz powoływalibyśmy naród, żeby tę szansę, choć trochę, w miarę naszych sił zwiększyć. Bo wiedzieliśmy, że zwycięstwo państw centralnych to grup dla Polski. Ktoś mnie podczas wojny zapytał, czy pan się zastanawiał nad tym, że alianci mogą przegrać i że pewnie przegrają i że pan osobiście też za to zapłaci? Jeżeli Polska przegra, odrzekłem, to cóż moja osobista przegrana będzie wobec tego znaczyła? Wolę ze zwyciężonymi cierpieć z powodu klęski, która będzie największą dla Polski klęską, niż ze zwycięzcami być jej grabarzem. Tak, to nie była kalkulacja, kto wygra. To była walka o przyszłość Polski, przeciw potędze, która jej śmierć gotowała. Nie wiedzieliśmy, co ta wojna da nam bezpośrednio, ale gdyby nawet miała nic nie dać, to powalenie potęgi niemieckiej było celem dla którego warto było w szeregach jej wrogów stanąć Kto zadał sobie trud zrozumienia przeszłości Polski i jej położenia w ostatnich czasach Kto pojmował je tak, jak myśmy je pojmowali Kto nie zadawalał się widokami na karierę małego narodku w służbie obcej Ten łatwo zrozumie to, co w tej chwili powiedziałem Zwycięstwo nad Niemcami, zdruzgotanie ich potęgi to była pierwsza rzecz, którejśmy od wojny oczekiwali. Bo to był pierwszy, najgłówniejszy warunek odbudowania niepodległej Polski. I pierwsza rzecz, którąśmy bezpośrednio dla siebie postanowili osiągnąć to oderwanie od państwa niemieckiego ziem polskich. W oderwaniu ziem polskich od Prus tkwiła dla nas decyzja o przyszłości Polski. Bez odbudowania na razie państwa było ono dla tej przyszłości o wiele ważniejsze niż ustanowienie niezawisłego formalnie państewka z pozostawieniem tych ziem w rękach niemieckich. I było ono pilniejsze. Państwo polskie w tej czy innej postaci na większym lub mniejszym obszarze, prędzej czy później, musiało się zjawić na nowo. Tymczasem z oderwaniem ziem zaboru pruskiego kwestia się przedstawiała. Teraz Albo nigdy. W tej sprawie wybiła już, jak mówią Anglicy, 11. godzina. Pozostawienie tych ziem po wojnie w ręku pruskim byłoby postawieniem nad nimi krzyża. Tego mogli nie rozumieć tylko ci, którzy całkiem nie znali położenia tych ziem przed wojną, którzy nie wiedzieli o sile organizacji Niemczyzny. Lekceważyć zaś ich los mogli tylko ci, którzy nie mieli pojęcia o tym, co to jest Polska. I dziś to powiadam, że jeżeli się odwróciła wielka karta dziejów, to odwróciła się ona przede wszystkim w Poznaniu, na Pomorzu, na Śląsku. Nic mi nie daje takiego poczucia zwycięstwa, takiej wiary w przyszłość jak to, że stąpam po tej starej ziemi wielkopolskiej niejako jako tolerowany zaledwie przez jej panów przybysz, ale jako jej prawy, razem z całym narodem, dziedzic i gospodarz. Skupienie uwagi na ziemiach zaboru pruskiego nie było rzeczą wyłącznie naszego obozu. Od dziesiątków lat społeczeństwo nasze we wszystkich zaborach poświęcało główną uwagę tej dzielnicy. Każdy, kto czuł i myślał po polsku, z biciem serca śledził przebieg tej zaciętej walki, prowadzonej przez naszych rodaków, z napierającą na nich Niemczyzną. Prasa była pełna spraw zaboru pruskiego. Ludzie przy spotkaniu dzielili się przychodzącymi stamtąd wieściami. Pod strzechami rodzinnymi szły długie rozmowy o losach tej naszej ziemi. Dzieckiem byłem, gdym patrzył na rozpacz ojca po mecu i sedanie w wojnie 1870 roku, a potem słuchałem rozmów między starszymi o kulturkampfie i o polityce germanizacyjnej. To zajęcie się dzielnicą pruską nie słabło do ostatnich chwil przed wojną, bo walka ciągle się zaostrzała. Zjawiały się coraz nowe ustawy antypolskie. Napór niemiecki był coraz silniejszy, obrona coraz zawziętsza. Rozumiano, że gdy w zaborze rosyjskim stoi kwestia mniejszego czy większego ucisku i prześladowania, postępu lub zatrzymania w rozwoju cywilizacyjnym, mniejszej czy większej sumy cierpienia polskiego, tam, pod Prusakiem, ziemia usuwa się spod nóg. Tam staje trwożliwe pytanie, czy polskość na tej ziemi długo jeszcze się utrzyma. Każdy świadomy Polak Zasługujący na to miano, rozumiał albo przynajmniej instynktownie czuł, że tam rozgrywają się losy narodu. I oto w chwili największej grozy i najsilniejszego napięcia po wprowadzeniu w życie ustawy o wywłaszczeniu błyska na widnokręgu zorza nadziei. Niemcy mają wojnę i to wojnę nie byle jaką, z Francją, Anglią i Rosją. W zaborze pruskim zapanowuje rozsadzające pierś uczucie, to samo, które ogarnia załogę oblężonej i wściekle atakowanej twierdzy na widok odsieczy. Uczucie to dzieli z nią cały naród, we wszystkich żywiołach naprawdę czujących, i myślących po polsku. Czyż w takiej atmosferze było wielkim bohaterstwem i wielką zasługą postawienie na czele naszych celów wojennych oderwania ziem zaboru pruskiego? Toż to była rzecz tak prosta i tak naturalna. To była pierwsza litera alfabetu politycznego, ma się rozumieć, alfabetu polityki polskiej, polityki samoistnej, wolnej od obcych wpływów. Wspominam ten zapał, który wokoło nas ogarniał ludzi, tę wiarę w odzyskanie naszych ziem zachodnich, kolebki narodu i te powtarzam często, zasędzią z pana Tadeusza słowa – miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie znowu nasze. Nie łudziłem się, żeby oderwanie ziem polskich od Niemiec miało być automatycznym skutkiem wygranej wojny, ani żeby to była rzecz łatwa, nawet w razie najbardziej decydującego zwycięstwa sprzymierzonych. Wiedziałem, jak wielkie znaczenie ma posiadanie tych ziem dla celów polityki pruskiej i nieobca mi była potęga wpływów niemieckich w rozmaitych krajach europejskich, zwłaszcza w Rosji, a nawet i w Anglii. Rozumiałem, że żywioły reprezentujące te wpływy przycichną podczas wojny, ale w chwili zawierania pokoju podniosą głowę. Znając jako tako Anglię, jej historię, jej literaturę polityczną, sposób myślenia jej społeczeństwa, wiedziałem, że jest tam wiele jeszcze tradycyjnej sympatii do Prus, sojusznika w ciągu półtora stulecia, że pojęcia angielskie o Polsce urabiały się w znacznej mierze pod wpływami naszych wrogów, że wreszcie Anglia będzie przywiązywała znaczenie przede wszystkim do zniszczenia potęgi morskiej Niemiec, do zlikwidowania ich roli poza Europą, że tym celom skłonna będzie podporządkować sprawy kontynentu. Podczas wojny i konferencji pokojowej okazało się, że były jeszcze inne przeszkody dla naszej sprawy w opinii i polityce angielskiej. W początku wojny w rozmowie z przyjacielem moim, liberalnym Anglikiem, człowiekiem niewątpliwie życzliwym Polsce, powiedziałem, że dążymy do odebrania Niemcom między innymi Prus Zachodnich wraz z ujściem Wisły i Gdańskiem. Nigdy! krzyknął nigdy się nie zgodzimy na odcięcie Prus Wschodnich od reszty Niemiec. Toż to ojczyzna Kanta, Sztajna, Hardenberga, to ziemia, z której wychodziło odrodzenie Prus. Namiętność, z jaką to mówił, zmusiła mnie do głębokiego zastanowienia. Nie można było również przypuścić żeby sfery rządzące w Rosji nie rozumiały, iż wyzwolenie ziem zaboru pruskiego to początek odbudowania Polski i to Polski nie byle jakiej. Było do przewidzenia, a od początku wojny nie brakowało temu wyraźnych objawów, że będą one dążyły do pozostawienia poznania w rękach niemieckich. Z tej strony największe miałem obawy, pomimo że pierwsze moje po wybuchu wojny zetknięcie z rządem rosyjskim w osobie ministra spraw zagranicznych Sazonowa nie dało mi do tych obaw powodu. Kiedym w początku wojny w powrocie z zachodu do kraju przybył przez Szwecję i Finlandię do Petersburga, widziałem się z Sazonowem, który rozmowę ze mną zakończył propozycją, ażebym zasiadł przy mapie z dyrektorem Departamentu Politycznego i wytknął zachodnią granicę Polski. Tym sposobem nasza granica zachodnia, ta sama, którą później wykreśliliśmy na mapie Komitetu Narodowego w Paryżu i której broniłem na konferencji pokojowej, była znana rosyjskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych już od wybuchu wojny. Trzeba tu wszakże przypomnieć, że w Rosji istniała wielka rozbieżność między ministerstwami, w szczególności pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a resztą rządu. W najważniejszych sprawach pan Sazonow mógł myśleć jedno, a pan Goremykin drugie. Można było wszakże oczekiwać, że z chwilą, kiedy w polityce Rosji nastąpi tak doniosły zwrot – kiedy się zdecydowała ona na wojnę z Niemcami, musi też przyjść głęboka zmiana w poglądach na wiele spraw, w szczególności na sprawę polską. Obóz przeciw niemiecki rusł tam szybko w siłę i dążenie do oderwania od Prus ziem polskich stało się szczerym dążeniem wielu wpływowych ludzi. Zredukowanie potęgi Niemiec w Europie dla odebrania im dotychczasowej przewagi dla zabezpieczenia się na przyszłość musiało być postulatem polityki rosyjskiej i przede wszystkim francuskiej. Były też wpływowe koła w Anglii, mianowicie w obozie konserwatywnym, które ten postulat uznawały. W jego urzeczywistnieniu na porządku dziennym per traktacji pokojowych po zwycięstwie musiała stanąć na czele kwestia odcięcia od cesarstwa wszystkich ziem niemieckich. Alzacji i Lotaryngii, duńskiego Szlezwiku, wreszcie największych obszarem i liczbą ludności ziem polskich poznańskiego, Prus Zachodnich, Górnego Śląska i części lub całych Prus Wschodnich. W dzisiejszej Europie polityka zewnętrzna nie jest wyłącznie dziełem gabinetów. Pierwszorzędną odgrywa w niej rolę opinia publiczna krajów. Można było mieć pewność, że w tej sprawie nacisk opinii będzie bardzo silny, że będzie ona domagała się, żeby ofiary poniesione w wojnie były zapłacone pokojem, który zabezpieczy Europę od ciężkiej ostatnimi czasy zmory, od gotowej zawsze do napaści potęgi niemieckiej. Drugi wielki skutek, jakiego oczekiwaliśmy od zwycięstwa sprzymierzonych nad państwami centralnymi, to likwidacja monarchii Austro-Węgierskiej, jako anachronizmu, którego dalsze istnienie tylko Niemcom było potrzebne. Dlatego celu postanowiliśmy pracować, nie szczędząc wysiłków i pracowaliśmy konsekwentnie podczas całej wojny, idąc razem z narodami środkowej i południowo-wschodniej Europy z Czechami, Serbami i Rumunami. Trzeba było zburzyć ruderę austriacką, ażeby zrobić miejsce dla nowych państw narodowych, które nie będą tak jak ona ekspozyturą niemiecką. Było to konieczne, jeżeli się myślało o niepodległej naprawdę Polsce, mającej samoistną pozycję międzynarodową. Z likwidacją Austrii przychodziło wyzwolenie spod jej rządów Galicji. Tu budziły pewien niepokój apetyty rosyjskie na wschodnią Galicję. Jednakże nie trzeba zapominać, że były to apetyty sztuczne, obudzone przez propagandę doktrynerską, nie liczącą się z politycznym stanem rzeczy. Trzeźwiejsi Rosjanie rozumieli dobrze, że za drogo mogłoby kosztować Rosję wprowadzenie do jej organizmu państwowego gniazda wyhodowanego przez Austrię ukrainizmu, a zatem najmniej półtora miliona Polaków nienagiętych do instytucji państwowych rosyjskich. Niezawodnie bliższe przyjrzenie się temu krajowi znacznie by ochłodziło zapał do przygarnięcia tej ziemi rosyjskiej. Teraz proszę czytelnika o chwilę skupienia myśli. Przypuśćmy, że Rosja przetrwała wojnę bez rewolucji, że wyszła z niej zwycięska na równi ze swymi sprzymierzeńcami. Niemcy powalone. Austria w rozkładzie. Traktat pokoju odcina od Niemiec wymienione wyżej ziemie niemieckie, na gruzach zaś Austrii ustanawia mniejsze państwa narodowe. Ziemie zaboru pruskiego odeszło od Niemiec, a Galicja od Austrii. Przypuśćmy dalej że Rosja chce trwać przy swej polityce względem Polski i z tym zamiarem wciela do swego państwa ziemię zaboru pruskiego i austriackiego. Ma się rozumieć, że nie może w tych ziemiach od razu wprowadzić swych instytucji i swego języka państwowego, którego ludność wcale nie zna i musi dla nich przyjąć pewien okres przejściowy. Ale w tej Rosji już zaczyna się ewolucja ustroju państwowego w kierunku zachodnioeuropejskim, czyniąca ludność państwa uczestniczką rządów. Już przed wojną Rosja wobec zmiany swego ustroju państwowego nie widziała wyjścia w kwestii polskiej. Czy przyłączenie nowych ziem polskich z ludnością wychowaną już w instytucjach zachodnich Ułatwiłoby jej to wyjście? W bardzo krótkim czasie cała polityka rosyjska względem Polski byłaby doprowadzona do absurdu. Na pewno można powiedzieć, że rosyjscy mężowie stanu po doświadczeniach przeszłości na taką politykę by nie poszli. Od pierwszej chwili szukano by wyjścia w takim czy innym odgrodzeniu Polski od Rosji, a próby w tym kierunku bardzo rychło doprowadziłyby do odkrycia, że jest tylko jedno wyjście – odbudowanie państwa polskiego. Przypuszczać, że naród polski zjednoczony politycznie przy połączeniu wszystkich swoich sił, mając do czynienia z jednym tylko państwem, a nie z trzema, jęczałby w niewoli – Mogliby tylko ludzie, nie mający żadnej wiary w Polskę, nie rozumiejący ducha czasu, wreszcie całkiem pozbawieni wyobraźni politycznej. W każdej dziedzinie działalności myśli ludzkiej, zwłaszcza tam, gdzie się coś tworzy, trzeba mieć choć trochę wyobraźni. Polityka wymaga jej o wiele więcej, niż się ludziom zdaje. Bez wyobraźni nie można być nawet dobrym krawcem. A cóż dopiero politykiem. Ci, co ustanawiają prawa, a nie umieją sobie w przybliżeniu wyobrazić, jak te prawa będą działały, jaki wpływ wywrą na rozwój życia, wyrządzają społeczeństwu większe krzywdy niż jego świadomi wrogowie. Szukając rozwiązania zagadnień, trzeba z góry wiedzieć konkretnie to, co się chce osiągnąć. Inaczej można mieć coś całkiem przeciwnego celowi, do którego się dąży. Brak wyobraźni. Wielu ludziom u nas przeszkadzał rozumieć sprawę polską. Tym bardziej, że dla wielu polityka była literaturą i wyraz znaczył więcej niż rzecz sama. Kongres wiedeński ustanowił państwo polskie, ba, nawet dwa bo Królestwo Polskie i Rzeczpospolitą Krakowską. W rezultacie sprawa polska została pogrążona na całe stulecie. Gdyby ten kongres nie był ustanowił państwa, ale zjednoczył wszystkie ziemie polskie w granicach jednego państwa, już dawno mielibyśmy niepodległość, bo mielibyśmy wszystkie siły nasze skupione, a przeciw sobie tylko jedno mocarstwo. Bo jedno jedyne byłoby zainteresowane w naszej niewoli. Powiedzą mi na to, że Królestwo Kongresowe, choć miało swą konstytucję, swój rząd, swój sejm, swoją armię, nie było niepodległym państwem. Prawda? Ale ja pozwolę sobie zapytać, czy Polska, wchodząca w skład monarchii habsburskiej, ze wspólną dla całej monarchii armią, a tylko z częścią siły zbrojnej, obroną krajową, Odrębną, bo do takiej Polski dążyli w chwili wybuchu wojny niepodległościowcy w Galicji? Miałaby większy stopień niepodległości? Wprawdzie Austria to nie Rosja i stosunek sił krajów pozostających pod jednym berłem nie byłby na oko tak niekorzystny. Wyobraźmy sobie wszakże, jakby ta solucja konkretnie wyglądała. Przypuśćmy, że Niemcy nie przeszkodziłyby takiemu rozwiązaniu i że monarchia habsburska zamieniła się na potrójną. Austria, Węgry, Polska. Austria uszczuplona o Galicję. Stałaby się bardziej niemiecka, niż była przed wojną. Niemiecki charakter jej polityki wzmocniłby się i zaostrzył. Węgry, które swoje panowanie nad Słowianami mogą tylko przy oparciu o Niemców utrzymywać, w obawie przed słowiańską Polską, związałyby się tym silniej z niemiecką Austrią. Wreszcie obie te części składowe monarchii, jak przed wojną, szukałyby oparcia w wielkim sojuszniku, w cesarstwie niemieckim. To znaczy, że mała Polska, bo przecie nie marzono nawet przy stawianiu tego programu o zjednoczeniu wszystkich ziem polskich, weszłaby w system, w którym by miała przeciw sobie Austrię, Węgry i Cesarstwo Niemieckie. Jeżeli przy tym wziąć pod uwagę różnicę sił i zdolności organizacyjnych Niemiec i wszystkich innych ludów środkowo-wschodniej Europy, to dysproporcja sił byłaby o wiele większa niż w roku 1815 między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. A może królestwo ustanowione aktem dwóch cesarzy 5 listopada 1916 roku, o ile by się przy zawarciu pokoju utrzymało, byłoby mniej zależne od Niemiec niż królestwo kongresowe w 1815-1830 roku od Rosji? Tego chyba nikt twierdzić nie będzie. A jeżeli tak, to czy losy jego miały wielkie szanse być lepsze od tamtego? To trzeba było już od dawna zrozumieć, że jakiekolwiek państwo polskie, przez kogokolwiek ustanowione na części tylko obszaru narodowego polskiego, nie może być państwem niepodległym. Jego niepodległość zawsze byłaby fikcją i efemerydą. Ten, kto naprawdę chciał niepodległej Polski musiał przede wszystkim dążyć do jej zjednoczenia. Niestety, znaczna część pokolenia, które w 1914 roku stanęło wobec wielkiej wojny europejskiej, tak już miała podcięte skrzydła, że nie śmiała myśleć o niepodległej naprawdę Polsce. Żadne z państw wstępujących w wojnę nie ogłosiło skończonego programu żądań, jakie wystawi przy zawieraniu pokoju po odniesionym zwycięstwie. W żadnym nie wiedziano przez długi czas po rozpoczęciu wojny, jak daleko żądania te pójdą i nie zawsze nawet, jaki przybiorą kierunek. Bo nikt nie wiedział, jak się wojna rozwinie i czym się zakończy. Cele wojny, zarówno w opinii publicznej krajów, jak w umysłach ludzi rządzących, kształtowały się stopniowo, w miarę jej rozwoju. Nawet w wojnie między dwoma tylko państwami, gdzie się ścierają dwie tylko polityki, nie można ściśle powiedzieć, jak daleko pójdą żądania, bo to zależy od sumy wysiłku, którego wojna będzie wymagała i od rozmiarów zwycięstwa. A cóż dopiero w wojnie, w której wzięło udział tyle państw, w której istniała sprzeczność interesów i dążeń nie tylko między przeciwnikami, ale także pomiędzy sojusznikami po jednej stronie wojującej. Dobra polityka zewnętrzna, w wojnie czy w pokoju, polega na tym, żeby jej kierownicy posiadali jasną świadomość głównych celów. Maksimum dążeń państwa w danym momencie dziejowym, ale żeby je wysuwali i realizowali stopniowo, w miarę jak się zjawiają sprzyjające temu warunki. Nie wymaga ona wcale ogłaszania celów, na których realizację czas jeszcze nie przyszedł. Przeciwnie, nakazuje często o najważniejszych celach milczeć, ażeby przedwcześnie ogłoszone realizacji ich nie oddaliło. Jeżeli rządy państw potężnych uważały za konieczne przestrzeganie powyższych prawideł w swej polityce, to cóż dopiero mówić o narodzie bez państwa, którego rola w roku 1914 była mniej niż skromną rolą ludności teatru wojny na jednym z dwóch głównych jej frontów, którego synowie, zaciągnięci przymusowo do trzech armii, szli jak niewolnicy jedni przeciw drugim w bój tragiczny, poniżający bój o cudzą sprawę który wreszcie miał wrogów swoich dążeń po obu stronach wojujących. Jeżeli od kogo, to od tego właśnie narodu położenie wymagało jak najwyraźniejszej świadomości celów, jak najbardziej obmyślanego planu, jak najściślejszej ostrożności w jego wykonaniu, a jednocześnie śmiałych decyzji, gdy chwila na odpowiednie posunięcie przyjdzie. Tylko działanie odpowiadające tym wszystkim warunkom mogło coś dla Polski w tej wojnie zdobyć. Ile? To nie od nas zależało. Tylko takie działanie można było nazwać polityką polską. Jakiż mógł być cel narodu polskiego w chwili wybuchu wojny europejskiej, w którą wciągnięte zostały od razu wszystkie nieomal potęgi światowe? Czy mógł być inny niż odzyskanie należnego mu stanowiska w szeregu narodów świata? Tak, ale trzeba było rozumieć, co to znaczy, w jakich warunkach możemy stać się na nowo narodem niezawisłym, mającym swą samoistną pozycję w Europie. Ta garść najbliższych mi ludzi, z którymi całe życie pracowałem, znalazła sobie odpowiedź na to pytanie już na kilkanaście lat przed wybuchem wojny. W pierwszej części tej pracy podałem krótkie sformułowanie celu, który w naszej świadomości był celem narodu. Wcale dokładnie wykreśliliśmy sobie obszar, na którym państwo polskie musi stanąć, jeżeli ma być naprawdę niepodległym państwem, jeżeli byt jego ma być trwały. Rozumieliśmy, że musi się ono oprzeć z jednej strony o Karpaty, z drugiej o Bałtyk że musi zawrzeć w swoich granicach przede wszystkim całość ziem rdzennie polskich. Widzieliśmy, że najtrudniejszy w urzeczywistnieniu tego celu był punkt jego najważniejszy – dotarcie do Bałtyku i w ogóle odzyskanie ziem zaboru pruskiego. Jednakże od tego zależało wszystko. Cała przyszłość. Polska bez ziem zaboru pruskiego musiała zostać małym państewkiem, bo i na wschodzie musiałaby Odpowiednio się cofnąć. Polska bez morza zawsze byłaby niewolnicą potężnego sąsiada. Rozumieliśmy też, że losy państwa zależą nie tylko od tego, jakim jest ono samo, ale i od tego, jakich ma sąsiadów. Trudno było marzyć o niepodległej Polsce przy ciągłym wzroście nie tylko przygniatającej nas, ale grożącej całemu światu potęgi Niemiec, która nadto, uzależniwszy od siebie Austro-Węgry, odgradzała nas nieprzerwanym murem od zachodu. Stąd obalenie potęgi niemieckiej i zburzenie Austrii były w pojęciu naszym pierwszej wagi celami polskimi. Cel był olbrzymi. Dla większości ówczesnych polityków w Polsce mniejsze o wiele zamiary wychodziły poza sferę myślenia realnego, były fantazją. Ja muszę powiedzieć, że choć nie uważałem się nigdy za człowieka pozbawionego poczucia rzeczywistości, nie poczytywałem go nigdy za nieziszczalny. Zawsze było tak w dziejach, że gdy jedno mocarstwo wyrastało na zagrażającą wszystkim innym potęgę, wywoływało koalicję państw zagrożonych, które tę potęgę obalały. Czy to było imperium Karola V i Filipa II, czy potęga Ludwika XIV, czy wreszcie Napoleona I. Zawsze się jednakowo kończyło. Sądziłem, że tak się musi skończyć i z potęgą niemiecką za Wilhelma II. A wtedy najśmielsze nadzieje mogły się spełnić. W dobie popowstaniowej u nas, publicyści Szkoły Krakowskiej, potępiający powstania, wiele się znęcali nad młodzieńczymi słowami Mickiewicza. Mierz siłę na zamiary, nie zamiar podług sił. Nie to było grzechem organizatorów powstań, że mierzyli siły na zamiary. Ale to, że zamiary ich nie były mądre, a właściwie nawet zapytani o swe zamiary nie umieliby dać odpowiedzi, bo nie wiedzieli dobrze, do czego dążą. Zasady mierzenia zamiaru według sił w istocie słusznej bardzo łatwo nadużywać dla usprawiedliwienia lenistwa i braku odwagi. Tymczasem wielkie zamiary, wielkie cele bardzo na pozór przerastające siły, bywają przeważnie urzeczywistniane, jeżeli ci, co je sobie stawiają, wiedzą dobrze, do czego idą i wszystkie swe siły ku jednemu zwrócą celowi. Wtedy siły rosną ponad oczekiwanie. W roku 1914 koalicja państw przeciw potędze niemieckiej stała się faktem i wybuchła Wielka Wojna Europejska. Okazało się, że cel, ku któremu oczy nasze były zwrócone, nie był fantazją, że otwiera się droga do jego urzeczywistnienia. W jakiej mierze? Któż mógł to przewidzieć? Trzeba było tylko nie tracić celu z oczu, zmierzać ku niemu konsekwentnie, urzeczywistniać to, na co warunki pozwolą, robić wszystko, co nas do celu zbliża, nie robić nic co nas od niego oddala. Osiągnąć stopniowo w kierunku ostatecznego celu wszystko, co się da i nie zamykać sobie drogi do osiągnięcia reszty. Tak pojęliśmy politykę polską podczas wielkiej wojny. Jedno było pewne, że w razie zwycięstwa koalicji potęga niemiecka będzie powalona. Osiągnięty będzie pierwszy, najgłówniejszy warunek odbudowania Polski. Jeżeli z tym się połączy zlikwidowanie Austrii, jeżeli ziemie zaboru pruskiego i austriackiego będą oderwane od państw centralnych, jeżeli tym sposobem zjednoczenie ziem polskich stanie się faktem, najważniejsze będzie zrobione. Reszta w porównaniu z tym będzie rzeczą łatwą. Mówi się często u nas... O dwóch równorzędnych orientacjach, o dwóch przeciwnych kierunkach polityki polskiej podczas wojny, z których jeden wygrał, bo strona wojująca, z którą poszedł, wygrała. Nie. Była tylko jedna polityka polska. Państwo czy naród w danym momencie dziejowym nie ma dziesięciu polityk do wyboru. Interesy jego i jego położenie. Wskazują mu, jakie są główne jego w danym okresie cele, których ani na chwilę z oka spuszczać nie wolno, a jakie drugorzędne, które w razie potrzeby można tamtym podporządkować. Kto jest jego głównym wrogiem, a z kim należy zawrzeć sojusz? Słowem, dyktują mu jedną tylko politykę ogólną, którą w szczegółach można pojmować i przeprowadzać rozmaicie, ale od której zasadnicze odchylenie zawsze jest błędem. To zaś, co się jej przeciwstawia, jest działaniem przeciw interesom narodu. Nigdzie ta prawda nie znajduje tak dobitnego potwierdzenia, jak w sprawie polskiej podczas Wielkiej Wojny. Sprawa polska w wojnie, która wybuchła w roku 1914, przedstawiała się tak, jak to przed chwilą wyłuszczyłem i inaczej przedstawiać się nie mogła. Tylko takie jej pojmowanie mogło być punktem wyjścia do polityki istotnie polskiej. Działania wychodzące z innego założenia albo nie były polityką, albo nie były polityką polską. Dlatego to w zarysie obecnym mówię właściwie o jednej tylko polityce, jako o polityce polskiej. I to nie dlatego tylko, że ona cel zrealizowała na skutek zwycięstwa koalicji, z którą szła, ale dlatego, że ona ten cel od początku przed oczami miała i szła po jednej drodze, która do niego prowadziła. Jej wygrana była wygraną Polski. Gdyby była przegrała, pokolenie nasze byłoby świadkiem nowej, wielkiej klęski naszego narodu. O innych działaniach, wychodzących z innych założeń, innymi drogami idących, wypadnie mi tu nieraz mówić, ale tylko o tyle, o ile odgrywały jakąś rolę w stosunku do tej polityki, do polityki polskiej. Rozdział drugi. Położenie państw wojujących. Wojna 1914-1918 roku nie była jedynie wojną w polu. Jednocześnie z operacjami na frontach rozgrywała się niesłychanie energiczna, pełna inicjatywy, obfitująca w różnorodną broń wojna polityczna, której wyniki mogły być i były, Często o wiele donioślejsze od zwycięstw odnoszonych przez armię. Rozumienie tej walki politycznej, orientowanie się w jej przebiegu było warunkiem powodzenia dla wszystkich uczestników wojny, a dla nas więcej niż dla kogokolwiek. Pierwszą rzeczą było zdać sobie sprawę z położenia państw wojujących, możliwie znać ich silne i słabe strony polityczne, Wiedzieć, jakimi rozporządzają środkami walki i jakie im grożą niebezpieczeństwa. Byliśmy w tym względzie upośledzeni przez to, że nie posiadaliśmy środków, jakie każde państwo ma, na zorganizowanie należytego wywiadu politycznego. Musieliśmy polegać głównie na dobrowolnej pomocy rodaków lub życzliwych cudzoziemców. Z drugiej strony wszakże nasze położenie przed wojną zmusiło nas do bliższego poznania wielu stron wewnętrznego życia trzech państw posiadających ziemię polskie, co nam pozwalało często lepiej od rządów, mocarstw orientować się w ich położeniu i w ich polityce podczas wojny. I to było główną naszą siłą, bo pozwoliło nam uniknąć wielu błędów i nakazywało czasami innym, liczyć się z naszym zdaniem. Nie tylko, gdy chodziło bezpośrednio o sprawę polską. Żadne z państw wojujących nie było w tak wyjątkowo szczęśliwym położeniu politycznym jak Niemcy. Żadne tak się do tej wojny politycznie nie przygotowało, nie mówiąc o tym, że one jedyne były przygotowane wojskowo. Sprzymierzeńcy Niemiec Austro-Węgry, a potem Turcja i Bułgaria. Nie mieli w sojuszu stanowiska równorzędnego z nimi, ale byli im podporządkowani i wojskowo, i politycznie. Stąd obóz państw centralnych, posiadając ciągłość terytorialną, miał także jedność kierownictwa. Stanowiło to ogromną jego wyższość nad przeciwnikami, którzy byli nie tylko terytorialnie oddaleni, ale z których każdy działał samoistnie, nie zawsze zgodnie z sojusznikami. O ile zaś osiągano jednolitość działania, wymagało to dużych wysiłków. Żaden z narodów wojujących nie był tak zwarty wewnątrz, tak zjednoczony w dążeniu do zwycięstwa, tak solidarny ze swym rządem jak Niemcy. Nigdzie rząd nie korzystał z tak energicznego, pełnego inicjatywy współdziałania wszystkich obozów politycznych. Te obozy, które posiadały wpływy za granicą, jak socjaliści i katolicy, oddawały je na usługi państwa i pracowały dla zwycięstwa Niemiec. W Niemczech prawie nie było podczas wojny czynnych pacyfistów, przeciwstawiających się wojnie przez ich państwo prowadzonej. Organizacje tajne, mające związki z pacyfistami innych krajów, używały swych stosunków dla wytwarzania opozycji pacyfistycznej u przeciwników i paraliżowania tą drogą ich wysiłku. Niepodobna też było wskazać w Niemczech jakichkolwiek kół opinii pozostających pod wpływami obcymi, czego nie można było powiedzieć o żadnym z państw sprzymierzonych, które przeciw nim wojowały. Żaden naród nie miał tak licznej emigracji swojej we wszystkich krajach, w szczególności europejskich. Emigracja ta, w znacznej swej części inteligentna, oddana swemu państwu, od dawna na obczyźnie dla niego pracowała, służyła mu do organizacji sieci wpływów politycznych i szpiegostwa. Na mocy słynnego prawa Delbryka, pozwalającego po przyjęciu obcego obywatelstwa zachować niemieckie. Wielu z tych Niemców zachowało podczas wojny swobodę ruchów w państwach sprzymierzonych, w których byli naturalizowani. To pozwalało Niemcom mieć podczas wojny swych agentów we wszystkich państwach wojujących, agentów korzystających tam z legalnej sytuacji i rozporządzających nieraz ogromnymi wpływami. Był to przywilej, którego żadne z państw wojujących nie posiadało. Niemiecka socjalna demokracja była sztabem głównym dla socjalistów wszystkich krajów. Była ona dla nich najwyższym autorytetem w rzeczach dogmatów i kierowała w znacznej mierze ich taktyką. Umiała ich nawet uzależnić od siebie materialnie Takie organy oficjalne Partii socjalistycznych jak Avanti w Rzymie I Naprzód w Krakowie Od dawna figurowały Jawnie w sprawozdaniach Niemieckiej demokracji socjalnej Jako pobierające Stałą subwencję Z chwilą wybuchu wojny Organizacja ta Oddała się na usługi państwa niemieckiego Usługi Niezmiernie cenne zważywszy sieć jej wpływów w Europie. Niemcy też pracowali od dawna konsekwentnie nad zdobyciem wpływów w kościele katolickim i mieli bodaj większe niż jakiekolwiek inne państwo. To im pozwoliło na czas wojny korzystać ze sprzyjającego stanowiska Watykanu. Jeżeli dodamy do tego rolę i wpływ Żydów niemieckich, wśród żydostwa całego świata a w szczególności w Europie Wschodniej fakt, że Żydzi w pierwszej połowie wojny związali swoje interesy ze zwycięstwem Niemiec i dla niego pracowali będziemy mieli pełny obraz potężnych wpływów które dawały Niemcom w wojnie politycznej ogromną wyższość nad przeciwnikami sojusznik a raczej klient Niemiec. Austro-Węgry znajdowały się natomiast w położeniu wewnętrznym bardzo niebezpiecznym. W różnorodnym składzie narodowym państwa tylko dwa żywioły były pewne, oddane całkowicie sprawie zwycięstwa – Niemcy i Madziarzy. Miała Austria oddane sobie sfery i wśród innych narodów w państwie – ale na masę ich ludności liczyć nie mogła. Tam spotykała się bądź z obojętnością, która łatwo mogła się zmienić w stosunek wrogi, bądź z wyraźnie wrogim usposobieniem, z silnymi sympatiami dla przeciwników. Sympatie te, najsilniejsze wśród Czechów, nie zawsze były bierne. W miarę postępu wojny wyrażały się one coraz silniej w propagandzie na korzyść sprzymierzonych, w wywiadzie dla nich, w licznych dezercjach z armii, z którymi szło wstępowanie w zbrojne szeregi przeciwników. Wreszcie w sabotowaniu machiny państwowej wewnątrz. Dlatego to Austria była tym państwem wojującym, w którym bez porównania więcej było denuncjacji sądów doraźnych za zdradę, egzekucji własnych obywateli niż we wszystkich innych razem. Był to, nawiasem mówiąc, najlepszy dowód, że państwo to straciło rację bytu. Państwa zachodnie, mające ustrój polityczny o wiele liberalniejszy od państw centralnych, przeorane głęboko, jak zwłaszcza Anglia, propagandą pacyfistyczną, dalekie były od niemieckiej jednolitości. Musiały wojować na zewnątrz i bronić wojny wewnątrz. Istniała tam duża rozbieżność nie tylko między państwami, ale i wewnątrz nich w poglądach na zadania i cele wojny. Wyrażała się ona często w rozbieżnych działaniach. Nie tylko rządy państw nie zawsze były w swych działaniach w zgodzie z sojusznikami, ale wewnątrz państw były ugrupowania prowadzące swą politykę lub przynajmniej swą intrygę polityczną, nie zawsze zgodną z polityką rządu. Można było mieć dla danej sprawy rząd francuski czy angielski, a jednak we Francji lub Anglii napotykało się na poważne przeszkody, na zorganizowaną akcję w kierunku przeciwnym. I to akcję mającą swych wykonawców na oficjalnych stanowiskach w machinie państwowej. Było widoczne, iż rząd tam, nawet w czasie wojny, nie jest całkowicie rządem, że z jego polityką krzyżuje się polityka wychodząca skąd inąd. I psychologia społeczeństwa była tam inna. Gdy Niemcy prowadzący wojnę mieli cały naród za sobą, gdy im wystarczyło tylko jedno wielkie w początku oszustwo, mianowicie wmówienie społeczeństwu, że to przeciwnicy wypowiedzieli wojnę, a potem już wystarczyło, że walka się toczy o przyszłość Niemiec. Na Zachodzie trzeba było ciągle powtarzać, że się walczy przeciw militaryzmowi, o powszechny pokój, przeciw barbarzyństwu o cywilizację, o sprawiedliwość, o demokrację. I żołnierz, który ginął przeważnie za swoją Francję czy za swoją Anglię, za ojczyznę, nie słyszał w odezwach tego świętego dla niego słowa, bo względy polityczne nie pozwalały go wymawiać. Nigdy, jak podczas tej wojny, tak się nie uwydatniła zgubna rola zorganizowanych tajnie sekt politycznych, które prowadząc polityczną walkę nieodpowiedzialną, pozostającą przeważnie pod kierownictwem ludzi niekompetentnych, ciasnych i powierzchownych, Paraliżowały wysiłki swego narodu w walce o całą przyszłość, a później uniemożliwiały mu należyte skorzystanie z owoców zwycięstwa i zbudowanie pokoju na trwałych podstawach. Żadne może państwo prowadzące kiedykolwiek wojnę nie znalazło się w tak dziwnym, w tak potwornym wprost położeniu jak Rosja w wojnie przeciw Niemcom, wszczętej po długim okresie zażyłej, pomimo różnych nieporozumień przyjaźni. Żeby to położenie, mające dla naszej polskiej polityki ogromne znaczenie, dobrze zrozumieć, trzeba głębiej sięgnąć w przeszłość. Założyciel Nowej Rosji, Piotr Wielki, organizował ją przy pomocy cudzoziemców, przede wszystkim Niemców. Od tego już czasu zajął swoje miejsce w państwie typ oficjalnego Niemca rosyjskiego lojalnego sługi w machinie państwowej, ale duchowo nieprzerobionego na Rosjanina. Przeszkadzała temu głęboka różnica psychiczna dwóch raz, oraz sąsiedztwo i zażyłe stosunki z Prusami i innymi państwami niemieckimi, w których Niemcy rosyjscy nie przestawali widzieć swej duchowej ojczyzny. Wcielenie do państwa rosyjskiego krajów nadbałtyckich Dało mu dużą ilość Niemców, którzy szli chętnie do służby państwowej i odznaczali się w niej wielkimi zaletami. Przewyższali oni Rosjan nie tylko umiejętnością, ale i dyscypliną, poczuciem monarchicznym i nawet lojalnością. Skutkiem tego stali się niejako najbardziej uprzywilejowaną częścią ludności państwa. Znana była w całej Rosji anegdota, w której zapytany przez monarchę Rosjanin Jakiej chce nagrody za swe zasługi? Odpowiedział prośbą o zaawansowanie go na Niemca. W czasach po Piotrze Wielkim, gdy tron przeszedł do domu holsztyńsko-gottorpskiego, który utrzymał dla dynastii imię Romanowów, Niemcy rządzili państwem prawie niepodzielnie, pozostawiając rdzennym Rosjanom rolę podrzędną. Za Katarzyny II wybitne osobistości rosyjskie wysuwają się znów na front, nadając państwu charakter narodowy. Ale za tego właśnie panowania nastąpiły rozbiory Polski, które stały się silnym węzłem między Rosją a Prusami. Ten węzeł zacieśnia się następnie w świętym przymierzu, a później już trwa nieprzerwanie, pomimo że polityka zewnętrzna obu państw wystawia nieraz przyjaźń na ciężkie próby. Dzięki tym węzłom Niemcy rosyjscy znajdowali silne oparcie moralne w Prusakach. Zrośli się oni z ideą, że służba dla Rosjan nie jest służbą przeciw Niemcom że przeciwnie, przy silnym związku między dwoma państwami można doskonale pogodzić patriotyzm rosyjski z niemieckim. Wymowną ilustracją stanu ich duszy było to, co sam widywałem w domach niemieckich w Kurlandii. Na ścianie dwa wiszące obok siebie portrety cesarza Rosji, cesarza Niemiec, a pod nimi portret Bismarka. Przez związki tych Niemców z rodzinami rosyjskimi wytworzyła się w państwie liczna, odcinająca się od reszty ludności rosyjsko-niemiecka arystokracja urzędnicza. Z tej sfery rekrutowali się głównie ludzie na wyższe stanowiska w administracji i w armii. Przy nieznacznym względnie odsetku Niemców wśród ludności państwa Zastanawiającą kwestią było, skąd się ich brało tylu na stanowiskach oficjalnych. W początku wojny fantastyczne opowiadano historię o faktach zdrady, której mieli się dopuszczać Niemcy w służbie rosyjskiej. Było w nich niezawodnie wiele przesady. Na ogół byli to ludzie do ordynarnej zdrady niezdolni. Zresztą przeważnie oznaczali się swoistym patriotyzmem państwowym, którego główną podstawą była wierność monarsze. W roku 1915 w najarystokratyczniejszym klubie petersburskim generał Świty Cesarskiej powiedział – Nasi już podchodzą do Rygi. – Kto to Nasi? – zapytano go. Ma się rozumieć Niemcy. Jak pan śmie, zwrócono mu uwagę z oburzeniem, będąc generałem rosyjskim, wyrażać się w ten sposób? Moi panowie, odpowiedział, jestem uczciwym, wiernym sługą jego cesarskiej mości. Ale pozwólcie mi być Niemcem. Takich jaskrawych przykładów manifestującej się niemieckości niezawodnie nie było w służbie rosyjskiej wiele. Niemniej przeto ciekawa była atmosfera, w której były one możliwe. Dla tej sfery, dla Niemców rosyjskich i związanych z nimi Rosjan, wojna z Niemcami była czymś anormalnym, czymś przeciwnym ustalonemu porządkowi rzeczy. Było to jakieś nieporozumienie, szkodliwe, niebezpieczne, gotujące zgubę im i państwu. Poszli oni na tę wojnę, na którą zresztą patrzyli jak na wojnę przede wszystkim z Austrią, bo musieli. Bo polityka zewnętrzna państwa, chodząca swoimi mniej zależnymi od nich drogami, uczyniła ją nieuniknioną. Bo cesarz się uparł nie opuszczać jakiejś tam Serbii. Ale poszli bez entuzjazmu, z nadzieją, że to się prędko skończy. Spodziewali się, iż fakty w krótkim czasie...